tak się stało, że wyciąłem migdały. I na fali tego, że przez chwilę miałem wokal jak Leonard Cohen, postanowiłem odkurzyć swój mikrofon i poczuć na nowo, czym kiedyś tak nęcił mnie świat podcastingu. Wiele do powiedzenia człowiek nie ma, ale sami zrozumcie ten bas z delikatną żyletką w głosie. Eee, tyle tylko, że zanim ja się za coś zabiorę, zanim znajdę czas, zanim ja dogrzebałem się do tego mojego mikrofonu, to już i po głosie, i po Leonardzie zostało tylko wspomnienie. A i musimy się teraz z tym wszyscy pogodzić. Leonarda, drodzy Państwo, nie będzie, będę ja. W takim razie witajcie, cześć, Manko, Elwina. E, o czym będzie ten podcast? Załóżmy, że będzie nierówno, że będzie jeden wielki miszmarz autorsko na każdy temat. Wszystko w ramach tego, że nie znam się, to się wypowiem. I nasze pierwsze spotkanie jest w takim wyjątkowym czasie, bo bardzo dużo dzieje się wokół nas, a jednocześnie dzieje się bardzo mało i mamy jakby więcej czasu. Nie będzie zaskoczenia kompletnie żadnego, że tematem przewodnim będzie motyw, który wylewa się wam zewsząd, którego na pewno macie już dosyć, o którym najlepiej chcielibyście już wszyscy zapomnieć, ale póki trwa, póki nam towarzyszy, to przykuwa regularnie naszą uwagę, bo wszyscy zastanawiamy się, co dalej. Słowo dnia, słowo tygodnia, słowo miesiąca, słowo kwartału, a pewnie i słowo 2020 roku to Koronawirus. Że to cholerstwo wylazło gdzieś z najciemniejszych zakamarków i tak namieszało. Najpierw w Chinach, później w naszej wyobraźni, a teraz rozpędzone zasuwa przez Europę. Zasuwa przez kraj właściwie, powodując, że zaczynamy się nerwowo pocić, przebierać nóżkami i zadawać y, mnóstwo pytań. I nic odkrywczego pewnie dzisiaj nie usłyszycie ale kilka takich przystanków w tej podróży mi się kotuje w głowie. Pod koniec stycznia docierają do nas pierwsze doniesienia z Wuhan i traktujemy to jako taką chińską ciekawostkę. Ja przy okazji mocno sobie przemeblowałem pewne wyobrażenia o Chinach. Bardzo pomocne były dla mnie filmy Jarosława, który na każdym kroku podkreśla, że od 10 lat mieszka w Chinach. Kanał na YouTube nazywa się Chiński Biznes i w pierwszych dniach tej chińskiej kwarantanny był dla mnie nieocenionym źródłem informacji. Jak wirus zaczął pukać do Europy, to ciągle to zagrożenie wydawało nam się takie odległe. A tu poleciało z górki. Pomogła nam włoska beztroska. Sąsiedzi z Niemiec też tak jakby uśpili swoją czujność. I człowiek się tylko przyglądał, jak ze sklepów wymiatają zapas żelu antybakteryjnego. A maseczki, o zgrozo, nawet te do ochrony przy szpachlowaniu gładzi gipsowej, wystrzeliły cenami do chorych y, poziomów. No jak ktoś sobie śledził w tym takim początkowym czasie portale aukcyjne, to widział, że coś niedobrego się tutaj y, dzieje. Machina ruszyła 4 marca, jak w Polsce pojawił się pierwszy i tu kluczowe słowo zdiagnozowany przypadek. Dopiero wtedy Polacy tak stadnie zaczęli szturmować sklepy, robić zapasy papieru i makaronu. I kurczę, powiem wam, wszędzie są dwie szkoły. Jedni, którzy ten szturm przeprowadzili, i drudzy, którzy patrząc na tych pierwszych, pukali się w głowę. U tych szturmujących też dwie szkoły. Jedni bezmyślni, biorący co popadnie. Janusz bierze mąkę, to my też weźmiemy. Chlebów weź ta 12, woda, papier o, i makaron. Wszyscy brali makaron. I szkoła druga, czyli takie przemyślane kompletowanie rzeczy, z których w sytuacji kryzysu można konfigurować dania z książki Kuchnia Świata. I wydawać by się mogło, że z jednej strony ludzie robią to w dobrej wierze, zaopatrzyć się, obłożyć towarem, zaryglować w domu, nie wychodzić jak nie ma potrzeby, unikać chińskiego wirusa. No i właśnie jest ta druga strona, bo przecież on tu już jest. Jak się z biegiem dni okazuje, krąży sobie zuchwale po naszym kraju, i teoretycznie te wszystkie skupiska ludzkie, które stłoczyły się w sklepowych kolejkach, to było idealne miejsce, by tego wirusa sprzedać bądź załapać. Szachmat po prostu. A czy tak było? No podejrzewam, że to się w najbliższych dniach po prostu okaże. Mijają dni i ludzie ciągle zachowują się tak, jakby to ich nie dotyczyło. Tak w kwestii tych zakupów to u nas w pierwszej kolejności wykupili ryż, makaron, papier toaletowy, opróżnili działy mięsne. A już za naszą granicą. Helmut i Helga z Niemiec to o ten papier w tych marketach to się bili. Jak przeszukacie sobie internety to znajdziecie sporo takich filmów. Magazyny zarzucili makaronem i wszystkim co się da zapuszkować. Tak to jakby wywozili tonami ze sklepów. I teraz jest hit. W ramach tego, że za wielką wodą również wirus się pojawił, to na przykład czytałem ostatnio, że w takim Los Angeles ustawiają się kolejki. Ale nie tylko po papier toaletowy, nie tylko po makarony. U nich są kolejki po broń. U nich to jest normalne podobno, że ile razy jakaś kryzysowa sytuacja nie zapuka do bram, to oni biegną się zbroić. Pewnie otrzyma wyobraźni, widzą te wszystkie sytuacje, w których siłowo muszą walczyć o swoje. Bo Ja na przykład widzę te nasze puste regały po papierze toaletowym w biedroncy czy Lidlu. Przypominam sobie ten film z niemieckiego marketu, na którym dwie klientki toczą bój na śmierć i życie o całą zgrzewkę papieru toaletowego. I teraz przenoszę sobie tą sytuację na amerykańską ziemię, gdzie w walce o rolkę pachnącej rumiankiem z rajtaśmy, nagle argumentem staje się Magnum 44 czy jakaś inna bereta. Ja nie chcę snuć tych takich katastroficznych wizji, a, bo zaraz powiecie, że odpłynąłem, że się filmów za dużo oglądałem. Nawet nie chcę użyć ponownie tych słów, że różnie może być. Wróćmy więc do Polski, bo e, kolorowo nie jest. Pracujemy na półgwistka, z założenia siedzimy w domu. E, niestety nie wszyscy, niestety nie zawsze rozsądnie. Jednak przy małej i wciąż niedoszacowanej skali dalecy jesteśmy od beztroskiego wariantu włoskiego ci to naprawdę mają temperament Zostrzeżenia zrobili sobie koronaferie wyjazdy, spotkania kolacyjki, jakieś rodzinne nasiadówki i ja rozumiem, że to jest że to jest wszystko fajne i że nie wiem właściwie o czym oni myśleli i teraz ten chiński gość zbiera u nich żniwa, jakich mało. E, za późno, e, ale jednak się opamiętali. Teraz karnie siedzą w domach, urządzają sobie koncerty na balkonach. No lepiej późno niż wcale. Tylko, że z dnia na dzień, w każdych kolejnych serwisach informacyjnych e, Włosi są podawani właśnie jako ten beztroski wariant, który spowodował, e, że każdego dnia y, umierają tam setki ludzi. A my byśmy tego u nas y, nie chcieli. Dobrze, że u nas ta interwencja była jednak odrobinę y, szybciej. I wracając do tych Włochów, co, co, co, co to y, opamiętali się za późno, ale jednak się opamiętali, to powiem wam, że, że dobrze się stało, bo w wariancie brytyjskim do niedawna nie było to takie oczywiste. Brytyjski premier stwierdził, że oni sobie wirusa przepracują wspólnie. Zarazimy się, nabierzemy odporności. Drodzy Państwo, przyzwyczajcie się. Swoich bliskich pożegnacie z tego świata szybciej niż planowaliście i będzie ok. Ja się zastanawiam, co oni tam w tej Wielkiej Brytanii poza tą herbatą palą. To znaczy, co oni piją. Intensywnie te poczynania brytyjskie sobie śledziłem, Cały czas docierały do mnie informacje o pubach pełnych Brytyjczyków. To takie istne koronaparty sobie urządzili, tak, tak bym to nazwał. I od kilku dni chodzi ze mną takie piękne zdjęcie, przywleczone od znajomego z Anglii, albo od jego brata. Mniejsza. Pozdrawiam, chłopaki. Czarno-biała fotografia sprzed wielu lat, a na tej fotografii kilkunastu rosłych chłopaków. Strażacy w pełnym mundurowaniu. I ci strażacy pozują do zdjęcia bardzo zadowoleni. Nieraz widzieliśmy zadowolonych strażaków. Szczególnie po akcji. Ale w tej sytuacji tłem, przed którym stoją ci, ci wspomniani strażacy, jest dom z płonącym dachem. Pełen pożar, wszystko się jara, pełna fajerka. A oni przed tym pożarem zadowoleni. Zamiast ten dom, zamiast ten dach w ramach tego swojego strażackiego fachu gasić pozują fotografowi i tak jest teraz z brytyjskim rządem płonie im kraj, każdego dnia ktoś dokłada do tego ognia a naczelny strażak, brytyjski premier Boris Johnson staje przed społeczeństwem głosząc, że nie ma sensu gasić ja może się mylę ale wydaje mi się, że to mistrzostwo bezmyślności. Ale żeby nie było, że ja częściej uderzam w te poważne nuty, to bywa śmiesznie. Bywa wesoło, bywa przyjemnie, pomimo tej całej sytuacji. Internet jest bezbłędny. Ludzie, społeczeństwo, oni. oni, Ci wszyscy, nazwijmy ich mem-generator. Internauci, którzy w obliczu wirusa który ociera naszych bliskich o śmierć, w tak pięknym stylu potrafią z tego żartować. I ja wiem, że bądźmy poważni, ale też czasami wyciągnijmy kołek z tyłka i pozwólmy sobie pożartować z rzeczy mega ważnych i z rzeczy mega poważnych, bo inaczej w życiu ich nie oswoimy. Ja wiem, że ktoś może popukać się w głowę i, i, i jak to posłucha, to, to powie, o czym facet mówi, ale ja czasami wolę się śmiać, niż bać. Jakby Lęk zostawmy nawet gdzieś tam w sobie, w środku, ale oswajając sytuację, fajnie, że potrafimy z tego żartować. O takim pozytywnym aspekcie tej całej naszej sytuacji, odwołanych wydarzeń, imprez, koncertów też trzeba powiedzieć. Bo nie dość, że można nadrabiać zaległości książkowe, filmowe, serialowe, to można było na przykład za pomocą kilku kliknięć myszką przenieść się do Teatru Nowego w Poznaniu i obejrzeć na żywo spektakl z utworami autorstwa Agnieszki Osieckiej w wykonaniu takiej mega energetycznej grupy e, Bibobit. I, i dziękuję za polecenie bardzo serdecznie. E, można uczestniczyć w mniejszych czy większych akcjach koncertowych, live chatach, streamach, na których pojawiają się ludzie znani, nieznani i tak na przykład pstryk, sytuacja, z, nie wiem kiedy, kiedy będziecie tego słuchać, ale taka sytuacja bardzo świeżutka, przenosimy się do domu Magdaleny Grzebałkowskiej, która wygodnie siedzi w swoim fotelu, popija coś z ulubionego kubka i jesteśmy tam z nią, a ona jest dla nas. Nawet tylko dla nas, jakby specjalnie po to, żeby zająć może swój czas, ale też nasz czas i opowiedzieć o tym, czym obecnie się, się zajmuje, poczytać fragmenty tego, nad czym pracuje. A jeżeli ktoś nie, nie zna twórczości Magdaleny Grzebałkowskiej, to polecam serdecznie. W pierwszą niedzielę tej naszej społecznej kwarantanny, była taka piękna akcja w social mediach. O godzinie 17.00 wszyscy zgodnie mieli wyjść na swoje balkony i bić brawo dla polskiej służby zdrowia, która walczy tam na pierwszej linii frontu. No Ja mam pewien problem, bo ja mieszkam na parterze i nie mam balkonu, więc jakby nie mogłem się dołączyć do tej akcji. Nawet gdybym chciał i nie wiem, bił brawo przez okno, to kompletnie nikt by tego nie widział i nikt by tego nie docenił. Jakby w ogóle służba zdrowia to jest taki podstawowy filar i, i ci, za których naprawdę trzymamy kciuki, żeby to wszystko szło jak najlepiej, żeby wszystko szło po ich myśli, żebyśmy jak najszybciej wrócili do normalności, ale jest naprawdę wiele takich grup społecznych, którym powinniśmy bić brawo, wiele takich grup, które powinniśmy doceniać, i bardzo często ludzie o nich piszą tylko, że to jest takie polskie jak już biliśmy prawo, brawo służbie zdrowia to ktoś nam przypomina o kierowcach jak ktoś nam przypomina o kierowcach to zaraz ktoś przypomina o handlowcach zaraz ktoś przypomina o tych paniach na kasie i to jest takie że z jednej strony nie zapominajmy ale z drugiej strony halo, ale my też tu jesteśmy albo moja żona też tu jest bijmy im Yy, trzymajmy kciuki za wszystkich, którzy jakby w tych trudnych jednak chwilach gdzieś stoją tam na pierwszej linii. Ja naprawdę niektórym szczerze współczuję, że, że są w tej sytuacji yy, i podziwiam ich, że dają radę. Wracając jeszcze do tej akcji balkonowej z tym, tym biciem brawa, i tak, to, to my chyba trochę pozazdrościliśmy tym włoskim artystom tym wszystkim dyskotekom na balkonach i koncertom. i W poniedziałek po tej niedzielnej akcji widziałem nawet film z panem ze Szczecina, który zasuwał tam repertuarem Zbyszka Wodeckiego i bawił swoich sąsiadów. Chociaż znając polskie realia, to mogli ci sąsiedzi nie być tak zadowoleni, jak widzimy to na przykład u Włochów. No, ale mniejsza z tym. Ważne, że twórczość się rodzi, że coś się dzieje. Nie wiem, czy widzieliście, a na pewno widzieliście, bo to obiegło internet, obiegło telewizję. Jedna rodzina zrobiła furorę, nagrała swoją piosenkę o koronawirusie. No i później wiadomo, telewizja, wywiady, odczyty w zakładach pracy. I ja to kupuję, bo założenie jest takie. Wirus jest zły, oni śpiewają, jaki ten wirus jest zły, są dzieci, które tak fajnie się zaangażowały. No murowany, murowany przepis na y, sukces. I powiem wam, że nawet jakbym tak chciał, to ja mam zawsze ten problem, że głowa mi podsuwa te teksty e, mniej popularne y, i mniej akceptowalne przez społeczeństwo. I mam nadzieję, że nikt się nie oburzy, ale chodziłem dwa dni i podśpiewałem sobie pod nosem y, Uwaga, bo to jest taki ciężki materiał w tych czasach, ale chodziłem dwa dni i sobie podśpiewałem pod nosem coś takiego. Chodź zarażę Cię koronawirusem, przetańczymy całą noc na oddziale zakaźnym. I powiem Wam, że to raczej nie jest dla nikogo optymistyczna perspektywa. Ale pamiętajmy, to ja już o tym dzisiaj mówiłem, oswajajmy oswajajmy swoje lęki, oswajajmy przeciwnika, e, śmiejmy się z rzeczy poważnych, a na taką powagę, powagę jeszcze przyjdzie czas. Niech ten wirus czuje, że mamy do niego odrobinę sympatii, to może nam ten dziad trochę odpuści. Wracając do tego, że, że, że czasami wypada być poważnym, e, to mi już od kilku tygodni chodził po głowie taki zlepek słów na kwadrans przed końcem świata czarny humor e, na czas, kiedy widmo wirusa wydawało się jeszcze odległe, z taką wizją, że Chińczycy sobie ładnie temat ogarną, a Europa nauczona ich doświadczeniem, ślicznie wyrówna do szeregu. I wszystko będzie w porządku. E, zapomnimy o tym wirusie, tak jak kiedyś zapomnieliśmy o, o, nie wiem, ptasiej grypie i o epidemii SARS. Tak, to wszystko się dało gdzieś tam zdusić w zarodku, więc jakby to na kwadrans przed końcem świata było w czasie, w którym myślałem, że to wszystko tak bardzo łagodnie przebiegnie jak w tych poprzednich sytuacjach. I to trochę tak jak w piosence o końcu świata Czesława Miłosza wydawać by się mogło, że na kwadrans przed końcem świata niewiele się zmienia. A jednak zmienia się tak wiele. Bo jak, już, jak już wspomniałem, ja nie chcę snuć katastroficznej wizji ale taki mały koniec świata mamy. Koniec świata dla tych, co odejdą i bez wątpienia dla ich rodzin. Bo nie będzie już yy, to życie takie samo, ten świat nie będzie dla nich taki sam. Ale też, jak już po tym wszystkim się otrzepiemy, po tych yy, końcach świata zamkniętych firm, po końcach świata zwolnionych ludzi, mniejszych lub większych ludzkich dramatów. Końca świata niespłaconych kredytów, bankructw, pędzącej fali w konsekwencji tego wielotygodniowego zastoju, fali spółek topniejących na światowych giełdach i w całokształcie. Końca świata z krajobrazu po wielkiej burzy po tej wielkiej burzy gdy już się skończy ta cała sytuacja z tym wirusem takie to dzisiejsze na kwadrans przed końcem świata jeszcze kilkanaście dni temu takie przewrotne trochę zaczepne w jakiś sposób zapalne a dzisiaj jakby nieuniknione niepewne pobudzające mniejsze lub większe lęki. I chociaż obiecywałem sobie, że nie będzie na zbyt poważnie, to jak widać trochę się nie udało, ale mam nadzieję, że, mam nadzieję na kolejne z wami spotkania. Wierzę, że więcej tych różnych moich odsłon znajdzie miejsce w tym podcaście, jeżeli uda mi się tego wewnętrznego lenia sobie przezwyciężyć. To pewnie tak będzie. A dzisiaj, drodzy państwo, coś co wydarzyło się. W jakiś sposób po raz pierwszy w waszych głośnikach bądź słuchawkach zagościł e, papa, a to był podcast niewyspany.pl. Odcinek pierwszy, może nie ostatni, zatytułowany Na kwadrans przed końcem świata. Nie wiem, jak tu trafiliście za pierwszym razem. Ale zakładam, że szukając yy, kolejnych naszych spotkań znajdziecie mnie w Google Podcast, iTunes, Spotify albo po prostu na www.niewyspany.pl Pozdrawiam. Mam nadzieję do usłyszenia. Cześć.